Wiadomości z rynku nieruchomości Rośnie liczba właścicieli domów jednorodzinnych. Zdaniem Wspólnego Centrum Studiów Realnościowych Joint Center for Housing Studies Uniwersytetu Harvarda coraz więcej Amerykanów mieszka samotnie. Z danych centrum wynika, że w 2013 roku liczba gospodarstw domowych składających się tylko z jednej osoby wynosiła 28%. Oznacza to dużą zmianę w amerykańskiej demografii, jeśli wziąć pod uwagę, że 100 lat temu liczba gospodarstw domowych, w których ludzie mieszkali w pojedynkę wynosiła zaledwie 6%. I w przeciwieństwie do połowy XX wieku większość Większość osób mieszkających w pojedynkę posiada dom na własność i w nim mieszka. Jeśli spojrzeć na wszystkie sposoby, w jakie ludzie mieszkają w domach, największy procent stanowią małżeństwa bez małych dzieci, a mieszkanie w pojedynkę znajduje się zaraz na drugim miejscu. Do niektórych czynników, które powodują tę zmianę należą dłuższe okresy życia, wzrost zamożności, wyższy odsetek rozwodów oraz fakt, że wiele osób po raz pierwszy zawiera związek małżeński w starszym wieku. Oprocentowanie pójdzie w tym roku w górę. Osoby obserwujące oprocentowanie kredytów hipotecznych uważnie przysłuchiwały się niedawnej wypowiedzi przewodniczącej rezerwy federalnej pani Janet Yellen na temat federalnej polityki pieniężnej. Jak donosi The Wall Street Journal, po sześciu latach utrzymywania przez rezerwę federalną referencyjnej stopy procentowej na poziomie zerowym lub e, bliskim zera, pani Jelin podkreśliła, że są na dobrej drodze do ostrożnego podniesienia w tym roku oprocentowania. Im niższa stopa procentowa, tym bardziej prawdopodobne, że będziemy nadal cieszyć się historycznie niskim oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Jednak zazwyczaj ze wzrostem stopy federalnej wzrasta równie o oprocentowanie kredytów. Z uwagi na wolniejszy wzrost gospodarki niż przewidywano, może to potrwać kilka lat, zanim stopa federalna podniesie się do poziomu, jaki uznaje się za historycznie normalny. Nowe domy coraz większe Większe domy powróciły. Jak wynika z danych Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, The National Association of Home Builders, za pierwszy kwartał 2015 roku nowo budowane domy są większe. A to dobra wiadomość, jeśli wziąć pod uwagę, że rok temu wielkość nowych domów osiągnęła ustabilizowany poziom. Historycznie rzecz ujmując, kiedy Stany Zjednoczone wychodziły z recesji, kupujący szukali większych, nowo wybudowanych domów. Obecnie średnia wielkość nowo wybudowanego domu wynosi prawie 2700 stóp kwadratowych. Dla porównania, jakieś 15 lat temu nowe domy mierzyły około 2200 stóp kwadratowych. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie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 Posiadłość.com 8476474000 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 8476474000 Internet Posiadłość.com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 Przekonaj się sam. Illinois Star Realtors. Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz dziś, bo jutro będzie drożej. 847 647 4000. 847 647 4 i 3.0. A w internecie posiadłość.com.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 Cena to jedyne 120 tysięcy. Wystarczy 3601 wpłaty. Rata miesięczna wyniesie 590 dolarów. Podana wysokość raty miesięcznej obliczona jest na podstawie wkładu własnego w wysokości 3% ceny, oprocentowania oprocentowaniu kredytu hipotecznego w wysokości 4% w skali rocznej, 30-letniej amortyzacji bez uwzględnienia kosztu zamknięcia transakcji, ubezpieczenia pożyczki, ubezpieczenia przeciwpowodziowego i ubezpieczenia nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat administracyjnych, opłat za wodę, kanalizację, śmieci i inne użyteczności. Nie wszystkie wymienione pozycje dotyczą każdej nieruchomości. Podana informacja i przykłady wysokości rat miesięcznych nie jest ofertą udzielenia kredytu hipotecznego. Poczuj wiosnę i odkryj swoje miejsce we własnych czterech ścianach. Sprawdź nasze wyjątkowe oferty domów i mieszkań. Znajdziesz je tylko u nas. Zadzwoń lub odwiedź nas w internecie już dziś. Kupno domu to jedna z najważniejszych decyzji dla większości z nas, a najlepsze decyzje podejmuje się, kiedy nie trzeba iść na żaden kompromis. Weź pod uwagę wiedzę, profesjonalizm, doświadczenie oraz dogłębną znajomość rynku lokalnego nieruchomości. Zrób przysługę sobie i swojej rodzinie. Zadzwoń już dziś: 847 6474000 w internecie posiadłość.com Tom Dudziński Illinois Star Realtors 25 lat pracy zobowiązuje.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Rynek realnościowy kieruje gospodarką. Gigant hipoteczny Fannie Mae obniżył swoje prognozy dotyczące rozwoju całej amerykańskiej gospodarki, ale pozostaje on w przekonaniu, że sytuacja na rynku realnościowym jest nadal dobra. Podczas gdy inne sektory gospodarki, takie jak produkcja i eksport, przyczyniły się do osłabienia rozwoju, rynek realnościowy rozwija się na solidnych fundamentach i oczekuje się, że obecny sezon wiosenny będzie bardzo dobry. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Fannie zaobserwowało duży wzrost liczby wniosków o kredyty hipoteczne od osób zainteresowanych kupnem domu. Właściciele domów dbają o domowe podwórka. Jak ważny jest dla Ciebie wygląd naokoło Twojego domu? Otóż z ostatniego badania przeprowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu, The National Association of Landscapers, wynika, że jest to bardzo ważne. 84% wszystkich ankietowanych powiedziało, że jakość architektury krajobrazu domu wpłynęłaby na ich decyzję o zakupie tego domu. Ale nie chodzi tylko o transakcje, a raczej o fakt, że 3 czwarte Amerykanów uważa, iż spędzanie czasu na swoim podwórku jest ważną częścią ich życia.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Recykling wody następnym dużym trendem. Wszyscy słyszeliśmy o kryzysie wody w Kalifornii, ale może nie słyszeliście o niektórych możliwych rozwiązaniach. Oto jeden z nich. Dwie trzecie wody z mydłem trafiającej do kanalizacji spod pryszniców, wanin i zlewów można odzyskać i wykorzystać do nawadniania ogródka. Taki jest bowiem biznesplan plan firmy Nexus e-Water, twórcy domowego systemu recyklingu wody. CNBC informuje, że Kalifornia borykająca się z suszą zatwierdziła właśnie wykorzystanie tych systemów do odzyskiwania i ponownego wykorzystywania wody. Oto jak to działa. Woda z niemal każdego źródła w domu, z wyjątkiem toalet, jest kierowana do recyklera, który oczyszcza ją do momentu, w którym może ona zostać użyta do podlewania roślin w ogródkach i trawników oraz napełniania zbiorników toalet. Wody z recyklingu nie można wykorzystywać do celów spożywczych. Firma budowlana KB Homes wykorzystuje systemy recyklingu wody w nowo budowanych domach w San Diego, Sacramento i Lancaster w Kalifornii. Wzrost nowych budów Często powtarzamy, że liczba nowo budowanych domów musi znacząco wzrosnąć, aby mogła zaspokoić bieżące zapotrzebowanie na domy. No cóż, wygląda na to, że budowniczy wreszcie to zrozumieli. Jak donosi serwis informacyjny Reuters, liczba nowych budów wzrosła w kwietniu do najwyższego poziomu od prawie 8 lat. Ale to nie jedyny znak wskazujący na ożywienie rynku nowych budów. Dramatycznie wzrosła również liczba wniosków o pozwolenia na budowę. Według danych Departamentu Handlu, liczba tych wniosków dla nowych domów osiągnęła swoje przełomowe,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 847-647-4000 posiadłość.com It is.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 POSIADŁOŚĆ BIEGA!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 Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Niles, luksusowy murowany dom w stylu kolonialnym. Cztery sypialnie, trzy i pół łazienki, dwa kominki, pełny wykończony basement, garaż na dwa i pół samochodu oraz prywatny parking tunelowy na trzy samochody. Boczna, spokojna ulica na wschód od Walking and Road, gdzie podatki od nieruchomości są średnio o 20% mniejsze. Szczegóły u nas w biurze, proszę dzwonić już dziś. Dzień.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Kredyty hipoteczne coraz łatwiejsze do uzyskania. Po latach tego, co wielu analityków nazywa nadkorekcją, kredyty hipoteczne... W końcu stają się łatwiejsze do uzyskania, jak donosi Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association. Zdaniem housingwire.com, serwisu informacyjnego związanego z rynkiem nieruchomości, ostatni wskaźnik dostępności kredytów hipotecznych Mortgage Credit Availability Index skoczył w kwietniu w górę, kontynuując trend wzrostowy trwający od kilku miesięcy. Wzrost wskaźnika oznacza, że nabywcom domów łatwiej jest uzyskać. Kredyt hipoteczny, a wszystko najwyraźniej dzięki nowym programom federalnym, których celem jest większa dostępność kredytów hipotecznych dla większej ilości osób. Programy te pozwalają na niższe wkłady własne i niższe oceny kredytowe, a to z kolei przekłada się na większą liczbę osób uzyskujących kredyty. Organizacja najważniejsza w strategii budowniczych Najnowsze badanie przeprowadzone przez Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów pokazuje, że firmy budowlane podkreślają przestrzeń do przechowywania i organizacji w budowach nowych domów. Dlaczego? Twierdzą, że tego właśnie chcą nabywcy. Dwa najlepsze udogodnienia, które budowniczy prawdopodobnie będą w tym roku uwzględniać w nowych domach, to garderoba i pralnia. Inne popularne funkcje nowo budowanych domów, to szafy na pościel, spiżarnie, przedsionki i miejsce do przechowywania w garażu. Firma budowlana Polty Homes mówi, że przechowywanie i organizacja to ważne kwestie dla starszych kupujących, ponieważ wiele z nich nie chce rozstawać się z rzeczami, które nagromadzili na przestrzeni lat. I mimo, że średnia wielkość nowego domu jest coraz większa, dla wielu osób, które mają 55 lat lub więcej, te wielkie nowe domy są nadal mniejsze od domu, w którym mieszkali, gdy wychowywali własne dzieci. Pożyczki zaciągane pod zastaw hipoteki coraz popularniejsze. 25% wszystkich właścicieli domów zaciągnęło dodatkowe pożyczki pod zastaw hipoteki, tzw. home equity loans lub linie kredytowe. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Harris Bank większość tych kredytobiorców zamierza przeznaczyć te fundusze na szczególne cele. Właściciele domów najczęściej wykorzystują tego rodzaju pożyczki w pierwszej kolejności na ulepszenia domu, a następnie konsolidację zadłużenia i większe zakupy. Ale co ciekawe nawet jeśli mają oni linię kredytową, większość z nich wykazuje się wyjątkową powściągliwością, w rzeczywistości nie wykorzystując pieniędzy, które w dalszym ciągu są dostępne